Powiem wam szczerze, jakiś taki słaby jest dzisiaj. Ale to chyba dobrze. Bo... W słabościach naszych moc Boża się też objawia. Tu nie chodzi o takie słabości, wiecie, wyszukane, wyimaginowane, zaplanowane słabości. Że teraz planujemy, będę słaby dzisiaj. Nie? Tylko tu chodzi o taką słabość, że naprawdę jesteś słaby nic nie możesz i tylko zostaje ci wiara w jedynego wielkiego Boga. Bracie siostry, niedługi czas i spotkamy się z Panem. Ja, ja wiem, że wielu z nas ma pewne założenia co do swojego życia. 70-80 lat. Stąd jak wychodzi nam odejść wcześniej, Pan chce nas odwołać wcześniej, to, to, to, to czasami jestem sprzeciw. Ja nie chcę, ja jeszcze trochę muszę pociągnąć. Ale niedługi czas, choćby to było nawet i 80 lat, Bóg pozwoli nam pożyć. To, to czym myślę, to spotkanie z Panem. O tej chwili, wiecie, kiedy kiedy stanę naprzeciwko tego, w którego uwierzyłem, choć go nie widziałem. Zawierzyłem mu, zaufałem mu, choć go nie widziałem. Bóg znalazł sobie wybrankę i zaręczył się z nim. Co powinna robić wybranka? Co powinna robić narzeczona, która już jest poślubiona w pewnym sensie mężczyźnie? No, każdy powie, no, powinna czekać. Powinna trwać w oczekiwaniu. I właściwie ta najważniejsza myśl, jaka powinna przyszywać jej i, i serce, i, i, do, i dążność, i pragnienie, i to wszystko, to powinno być to, chce spotkać się z moim oblubieńcem. Chcę być już razem z Nim. To jest naturalne, słuchajcie. To Nie wiem, ile tutaj młodych kobiet jest narzeczonymi, ale to te, które są mężatkami, to wiedzą, o co chodzi. Paweł w liście do Koryntian mówi, obyście umieli znieść, 11 rozdział drugiego listu do Koryntian, obyście umieli znieść, Odrobinę niedorzeczności z mojej strony. W samej też rzeczy znosicie. Pisze, przekonując Koryntian, że jest jak ojciec, jak ten, któremu bardzo zależy. Mówi tak, zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak. Obawiam się jednak. Ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł ewę, takie myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Słuchajcie, jeszcze tutaj w innym takim tłumaczeniu jest napisane tak. Jestem bowiem o was zazdrosny, boską zazdrością. Mówi w trzecim wierszu, obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Słuchajcie, nie będziemy w stanie tego dokładnie zrozumieć, jeżeli my się nie odwołamy do tej historii. Co się tam wydarzyło? Co właściwie się stało w tym Ogrodzie 1? No bo tutaj Paweł do tego nawiązuje. Obawiam się, że tak jak wtedy było, obawiam się, że tak teraz może się stać. Obawiam się, że nie doprowadzę was jako czystej oblubienicy. Obawiam się, że coś się zmieni, że zostaniecie zwiedzeni. Przeczytajmy kilka wersetów z tej historii, którą przecież znamy doskonale.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 a kobieta odpowiedziała wężowi Możemy jeść owoce z drzew ogrody. Tylko o owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg. Nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego,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 Słuchajcie, jak się patrzy na skutki tego co, się, tego, co się wtedy wydarzyło, o czym czytaliśmy, to można powiedzieć, że to jest jakaś tragedia. To jest coś strasznego się wydarzyło. I o co chodzi właściwie? Jak powiązać teraz obawy Pawła co do tego, żeby doprowadzić dziewicę czystą przed oblicze Chrystusa z tą historią? Otóż umiłowani. Bóg stworzył człowieka, można być ulepił człowieka, z żebra człowieka stworzył też kobiety, powołał ich do społeczności ze sobą, stworzył ogród dla nich, miejsce gdzie przebywali, mieli być, miał z nimi relacje, miał z nimi społeczność, to było właściwie niczym niezmącone. można by powiedzieć życiowa sielanka, cóż można chcieć więcej? Przecież to byłoby jakimś szaleństwem Chcieć więcej Jak dzisiaj wszyscy chcieliby tego co oni mieli Tego raju Tej wspólnoty Tego spokoju, nie trzeba pracować Kobiety nie rodziły w bólach Słuchajcie No co można chcieć więcej Bóg ma z tobą społeczność Nie masz wyrzutów sumienia Masz sumienie czyste Można by powiedzieć Co można chcieć jeszcze więcej W takiej sytuacji ale jednak można chcieć i się zachciało. I przyszedł diabeł i, i zwiódł Ewę, zwiódł ją, zaproponował jej coś więcej. Dzisiaj my z tego miejsca, gdybyśmy mieli łączność z tą Ewą, krzyczelibyśmy, kobieto, nie rób tego! To, co masz, to wszystko już jest. To Bóg dał, dał wam wszystko. Już nie można więcej. Ale nie, przyszedł diabeł i powiedział można więcej. Można lepiej. Można poznać bardziej. Czy wy rozumiecie, o co, o co, o co, o co, bo, bo to jest bardzo ważne. chcieć więcej. I ten owoc, który pokazał yy, szatan, on, on wyglądał w ten sposób, to nie było, wiecie, to nie było byle co. To nie było takie coś, wiecie, że wzgardzenie jakieś, że w no, obrzydlistwo, co za ochyda, nie? To nie było coś takiego. Ho, ho, ho. Słuchajcie, to było coś takiego, jak czytamy, to było... Dobre do jedzenia, było miłe dla oczu, to było godne pożądania, ale nie nawet seksualnego, bo wiecie, my, my pożądanie jest seksualne. Nie, to było pożądanie, wiecie, pożądanie zdobycia mądrości. To było takie pożądanie. Wow. Rzadko się o tym mówi, że można, to, to można pożądać i zdobyć mądrość? No przecież to dzisiaj świat mówi, przecież to jest pożądane. To jest wskazane. Zdobywaj wiedzę, mądrość. Nie bądź tumanem, nie zostawaj w tyle i do przodu. Teraz to było, to było takie teraz stare przymierze, które zawarł Bóg. Z Adamem, Zewą. Piękne przymierze, słuchajcie, piękne. Zostało zniweczone przez nieposłuszeństwo tych ludzi. Dali się zwieść, dali się po prostu oszukać. No takich ich, można by powiedzieć, wykiwał. Tak, tak podszedł Ewę, szatan, że, nie wiem, no straciła głowę ta kobieta, a jej mąż, Adam, również z nią. Teraz idźmy do tego przymierza, który zawarł z nami Bóg przez krew Chrystusa. Chcę się zapytać Czy w tym, czego dokonał Bóg W Chrystusie Czy ktokolwiek ośmieliby się Powiedzieć, że jest coś Niekompletnego Niedoskonałego, że to jest coś Co trzeba dorobić Coś, to, co trzeba jeszcze poprawić Podtrzymać przy życiu, bo przecież to za chwilę Wszystko upadnie Nie ma czegoś takiego To, co zrobi Bóg to, co uczynił Bóg w Chrystusie, jest doskonałe. To, co zostało utracone przez Adama tam w Ogrodzie jeden. i grzech przyszedł na wielu, tak przez jednego, przez jego posłuszeństwo, innego już Adama, nowego Adama, czytamy, przyszło błogosławieństwo i łaska na wszystkich. Teraz się pytam was, umiłowani, posłuchajcie, bo to jest ważne. Mam nadzieję, że za chwilę zejdę stąd. To jest bardzo ważne. To, co dokonał Bóg w Chrystusie, jest doskonałe. Jest niepowtarzalne. To jest kompletne. Tego się nie da już tam... Nie, nikt z nas, ani żaden z ludzi nie jest w stanie dołożyć jeszcze, powie... Ja dołożę, ja tam, wiesz, ja, ja jeszcze dołożę coś od siebie, od siebie dam. Ja od siebie dam i to będzie wtedy takie, takie wiesz, doskonalsze. Tak. Kochani, powiem, wystrzegajcie się. I teraz przechodzimy do, do sprawy, która jest bardzo ważna. Mo, można byłoby się zapytać, ale jak, jak mnie to dotyczy? No, jakie, jakie, Tomek, ty zagrożenie tu widzisz? Potężne, potężne zagrożenia. Apostoł Paweł nawet mówi, ja, <mów> mówi ja, ja się obawiam. On mówi, ja jestem o was zazdrosny, bo widzę, że są tacy, którzy chcą was odwieść, od tego doskonałego, od tego, co już nie da się naprawić, od, od czegoś pięknego, co stworzy Bóg. Oni chcą was odwieść i chcą wam pokazać coś więcej. I tak się rzeczy dzieją, kochani. I tak się sprawy dokonują, że że przychodzą pewni ludzie i tylko was niepokoją. Paweł, apostoł, jak uważnie przeczytajcie ten list do Koryntyn, poczytajcie między wierszami, to zobaczycie jego dylematy, zobaczycie, że jak on zmaga się, jak, jak utrapiony jest tym, że musi dawać odpór tak zwanym, on ich nazywa, arcyapostołom. Oni byli, to ci arcyapostołowi to byli ci, wiecie, lepsi, bo apostoł Paweł to mowa prosta, jeszcze w jakichś tam zborach, wiecie, chorował, tak? Z powodu choroby ciała głosił Ewangelię, no, wygląd lichy, no bo to, to wyglądał nie wiadomo jak, no ale na pewno nie wyglądał dostojnie, wiecie, ale ci arcyapostowie, to było coś innego, to było coś. Mowa piękna, wygląd elegancki, słowa przekonujące, tak, i uczone, głoszone w wyniosłych, mądrych słowach, to było coś, co, co mogłoby dać jakieś przesłanki, to jest coś lepszego. To jest godne do pożądania. To, co ci bracia głoszą, to, co ci arcyapostołowie mówią, no to nie, no to to jest to. I tak dokonuje się zwiedzenie. Jeżeli Chrystus ci nie wystarczy i zapragniesz, zaczniesz pożądać, zdobywać tą mądrość, to to bardzo źle będzie. To bardzo źle. A postoł nawet mówi, to Chrystus już, już wam nie wystarczy. Zaczyna się od skażenia myśli. Przypomnijcie sobie ten dzień, kiedy was. Jezus zbawił. Przypomnijcie sobie. Ten dzień, kiedy wyznawaliście Jemu grzechy swoje, kiedy przychodziliście do Pana, to było jakieś, nie wiem, skomplikowane rytuały. Ja pamiętam, przyszedłem, cały zryczany na kolana, wyznawałem Bogu grzechy. i Doświadczyłem łaski Bożej. Tam nie było... Tam, można by powiedzieć, z punktu widzenia ludzkiego nie było nic wyszukanego. I teraz i, i ja poznałem zbawcę mego. I teraz ja przy nim chcę trwać. Ja, tak jak Biblia mówi, tak jak go poznaliście, tak, tak chodźcie w nim, trwajcie w nim, No wytrwajcie, aż go zobaczycie takim, jakim on jest. I Paweł mówi tutaj o, o prostocie w Chrystusie. Mówi o szczerym oddaniu się Chrystusowi. Mówi o skażeniu myśli, że myśli mogą zostać skażone. I co się wtedy dzieje? Posłuchajcie. Odwracają się. Myśli skażone odwracają się od szczerego oddania się Bogu. To, to wiecie, to się dokonuje tak subtelnie, tak jakoś niezauważalnie, że ty nawet nie wiesz, ale ty już nie chcesz szczerze Chrystusowi służyć. No bo ty teraz, wiesz, ty jesteś na etapie wielkich rozważań. Nie wiadomo, jakich myśli. I przychodzą ludzie, którzy was tylko niepokoją. I, i chcą odwieźć od, jak tutaj czytamy, tej prostoty, która jest w Chrystusie. To nijak ni się ma do prostactwa. Ale raczej czytając to, rozumiem, że Prostota w Chrystusie jest dla mnie, że wszystko, co w moim życiu jest, wszystko, czego pragnę, wszystko, o czym myślę, fundament, na którym chcę się opierać, jest, to jest Chrystus. Przypomnijcie sobie Jego nauczanie, Jego życie. Przecież to nie jest jakieś, nie wiadomo, jakie wyszukane wiecie, życie w sensie nie, jakichś nie, niebywałych rytuałów, obrzędów, skomplikowanych czynności liturgicznych do wykonania, że teraz chwila, no jak mam naśladować Zbawcę, skoro on wypełni 48 pozycji w tym uczynku, nie? I to nie jest takie życie. Spójrzcie, jakie to jest proste życie, jakie piękne i bogate w Chrystusie. I Słowo Boże nas zachęca, nie odwracajcie się od tej prostoty, która jest w Chrystusie, od szczerego oddania się Chrystusowi. I nie wieście w te słowa, że trzeba więcej. Ja powiem tak, jeżeli ci Chrystus nie wystarcza, dla mnie w Nim jest wszystko. Ktoś mówił, o, to takie proste, wiesz, to, to takie, wiesz, musisz bardziej poznać, ty jeszcze nie rozumiesz, ty musisz więcej, ty musisz się zagłębić. Kochani, ja to sobie napisałem, coś takiego w notatniku mówię... Napisałem sobie: Nigdy chyba nie było takich czasów jak dzisiaj, gdzie trzeba by wołać do niektórych: ludzie, zatrzymajcie się w tym waszym poznawaniu, zatrzymajcie się w tej waszej chęci sięgania wyżej. Mówię, zatrzymajcie się na miłość Boga, bo to, co się dokonuje dzisiaj na kanwie, nie wiem, zdobytej wiedzy, poznania, które bardzo wzrosło, to ludzie się, wiecie, w mistycyzm, w mistycyzm jakiś chcą polecieć. Sięgają tak wysoko, podczas gdy łaska Boża jest tutaj, tak? Ale to im nie wystarcza, oni chcą więcej. Oni chcą poznać to, co im przedstawiono, ta nauka, bardzo skomplikowana. Słuchajcie, kiedyś spytałem brata pewnego, Mówię, słuchajcie, czemu wy tak postępujecie? Czemu tak robicie na zgromadzeniu? W 25 lat chodzę za Chrystusem, ale jak On mi wytłumaczył, ja naprawdę z tego nic nie rozumiem. Ja, to słuchajcie, to, to było coś takiego, to i tak, i śmak, znaczy używał Słowa Bożego. To nie można mu odmówić. To, to był cytat za cytatem, ale to były takie argumenty, że wiecie, to, to tak i tak i jeszcze tu i tu i tu. Czyli wyszło na to, że to co Słowo Boże mówi jest nieprawdziwe. Prawdziwa jest ta wiedza, to poznanie, ta, ta, i ta, wiecie, ta, to zespolenie, ta, ta Jego interpretacja. O to jest prawdziwe. Bardzo, ależ to bardzo trzeba na to zwracać uwagę, bo jeżeli zapragniemy tego więcej, Wiecie, naraz prowadzisz życie z Chrystusem, uwierzyłeś w Pana, On cię powołał do społeczności ze sobą i naraz to ci nie wystarcza. Ty chcesz, ty chcesz więcej, ty chcesz poznać bardziej, ty chcesz zrozumieć to wszystko bardziej, ty chcesz mieć odpowiedzi na wszystkie pytania. No jakieś to dzisiaj modne jest, tak? Pomiłowani, proszę was, weźcie to pod, pod uwagę. I najgorsze chyba, co może spotkać brata i siostry, to jest stracenie apetytu na Chrystusa. To wiecie, że nie smakuje już mu Chrystus. Wiecie? To już mu nie smakuje ta nauka, którą Pan głosi. On, on już tak jakby, nie wiem, tak jakby stawiał to, co mówi Zbawca, który mówi, nie wiem, daj, odpuść, miłuj, przebacz. Proste słowa, które naprawdę człowiek pokorny, choćby był, nie wiem, naj, najprostszym człowiekiem, on to jest w stanie zrozumieć, tak? Ale to nie, to teraz już się robi teraz tyle wykluczeń, tyle wyłączeń, tyle zależności, że, że już wręcz nie można wypełniać słowa Bożego, bo ty musisz tak a tak. Ustala się całe formuły dla życia. Jak żyć, jak postępować. Już, już nie wiem, no, no już nie można czasami nic zrobić, bo ty nie rozumiesz, bo ty nie wiesz. Umiowani yy, pilnujmy tego, aby ten apetyt, że mnie Chrystus smakuje. Mnie naprawdę, yy, jak, jak, jak, ci, jak ci Chrystus smakuje to Jego słowo, to nie potrzeba nic więcej. A Paweł apostoł mówi, ja uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom. Mówi, choć, choć wtedy jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu. Owszem, okazaliśmy je przed Wami wszystkimi pod każdym względem albo czy popełniłem grzech poniżając samego siebie abyście wy byli wywyższeni on mówi tak wprawdzie przyznaję mówi to co mówię jak tam zaczyna się w, e, troszeczkę chlubić troszeczkę chwalić mówi to co mówię nie pomyśli Pana mówię lecz jakby przystępie głupoty która bywa podłożem przechwałek Skoro wielu się przechwala według ciała, ja będę się przechwalał. I mówi do nich tak, posłuchajcie. Chętnie bowiem znosicie głupców. Wy, którzy, którzyście mądrzy. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. Wiecie, kto tak robi? Ci arcypostołowie, ci w wykwintnych szatach z piękną mową, to nie tak traktowali tych braci. I Paweł mówi, to lubicie, gdy was tak się traktuje, tak? Gdy się wyzyskuje, gdy się niewolnikami robi, gdy się łupi, gdy się wynosi ponad was, to to lubicie. To wtedy co? Czujecie się, że to jest lepsze, tak? Umiłowani, Chrystus nas do wolności powołał. Stójmy w tej wolności, trwajmy w tej wolności. Orycz, który dał nam Pan, nie jest tylko ku obronie, ale też ku natarciu. Bóg nas... Bóg nas wybrał i Paweł Apostol mówi do Galacjan dziwię się, że tak prędko tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał. W czym włascy łasce Do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. I Paweł mówi, słuchajcie, nie mogę się nadziwić, jak wy tak, tak szybko, tak prędko dajecie się odwieść do innej Ewangelii. Tak szybko dajecie wiarę jakimś wymyślnym historyjkom, tak? Opowie opowieściom, baśniom. Dzisiaj to ja nie wiem, jak ja, jak ja spoglądam. To jest mnóstwo bajarzy. Opowiadaczy baśni. Opowiadają baśnie. I teraz brat, siostra, która tego słucha, mówi, nie no, to w czym ja jestem? To co to jest, to co ja mam? Skoro on mi roztoczył coś takiego wielkiego. On, roz, on ci roztoczył, on ci faktycznie pokazał ten ktoś, arcyapostoł, on ci pokazał ten owoc, i faktycznie ten owoc jest godny pożądania, można zdobyć wiedzę, miły dla oczu, to nie jest coś... No zobacz, Tomek, co ty się czepiasz? No zobacz, to jest taki ładny owoc. A ja mówię, nie wiesz tego, nie jedz tego, nie daj się zwieść. Chrystus wystarcza, naprawdę, miłowani. jeżeli my nie zaufamy Chrystusowi, nie zaufamy Bogu, że to, co On uczyni w Jezusie, to jest skończone i doskonałe, a zaczniemy pożądać i pragnąć, to nie dzieje się samo, wiecie, zawsze ktoś przychodzi, zawsze ktoś się znajdzie taki, kto nam pokaże to. On powie, chodź, ci pokażę, otworzy ci oczy. Zrozumiesz bardziej wielkość Boga, ja ci pokażę, jak masz to robić. Jak mnie zachęcali, jeden taki brat mówi do mnie, gdy się coś pytamy, on mówi, zacznij mówić językami, to pogadamy. Jak to? Jak to? Ale to co, to już, to już Pan nie daje? To już Bóg nie obdarza swoimi darami? To, to, to, to już nie Bóg czyni, tylko ja mam zacząć sam mówić. I są szaleńcy zwodziciele, którzy wręcz uczą mówić ludzi innymi językami. Omijowani, nie wieście, Nie wieście, Nie, nie dajcie... Nie dajcie, jeżeli ta myśl przyjdzie skażona, żeby sięgnąć, żeby pójść wyżej i dalej. Zostańcie w tym miejscu, w którym Was Bóg powołał. Trwajcie w tym, co już osiągnęliście. Nie idźcie tam wyżej, bo tam nic więcej nie ma. Tam już jest odstępstwo od Boga. Ja bym to, co mówię, ja, ja sobie teraz uświadamiam, jest tu pewna subtelność i i ktoś może powiedzieć, Tomek, to co, to, to ty już nie zachęcasz nas, żebyśmy bardziej Boga poznawali, bardziej, nie wiem, yy, starali się do Niego zbliżyć. Nie, ja o tym nie mówię. Naprawdę ja o tym nie mówię. Natomiast yy, ja mówię o tym, że jeżeli ciebie Chrystus powołał w łasce swojej i jeżeli dał ci się poznać, przyjął cię Bóg, to przecież Bóg nas pociągnął, to nie myśmy go wybrali, ale to on nas wybrał. To on nas pociągnął. Przecież my w gnoju byliśmy. Jak byśmy się sami podciągnęli? To on nas wyrwał, czytamy z Królestwa Ciemności. To jeżeli tak poznaliśmy Pana, to stójcie w nim. Trwajcie. Chcę was zapewnić na wszystko, co, co, co jest tu w słowie napisane, że nic was nie ominie z tego, co Bóg zaplanował. Naprawdę bo dzisiaj, wiecie, co się dokonuje? Coś takiego. Że bardziej przez wyznanie, to pozytywne wyznanie, bo ja poznałem przecież, już wiem, już teraz wszystko wiem, jak to zrobić, i teraz przez pozytywne wyznawanie, chociaż tak w moim życiu nie jest, ale ja będę wyznawał, to tak się ma stać. No nie. No, Pan jest Bogiem i On udziela, komu chce, jak chce, to Pan wyznacza to Bóg nas powołuje, Bóg nas obdarza łaską swoją. I teraz, kochani, ja tutaj sobie napisałem, że to wybranie przez Boga to jest takie powiedzenie, że nie, wy, nie, nie wypadłem z tyrocy spod ogona, tak? Czyli, że nie jestem byle kim. I, I tak jest, jeżeli chodzi o powołanie Boże, że my mamy taką czasami y, tendencję, żeby się porównywać z innymi. I niektórzy bardzo się trapią tym, że ten brat, to on ma taką służbę. On tak, wiecie, on, on to, on tamto, on zrobił to czy tamto. Ta siostra martwi się, że, że ona tylko tutaj z tymi dziećmi w domu siedzi teraz, a tamta siostra to robi to czy tamto i w ogóle Bóg ją tak używa. Umiłowani. nie porównujmy się z innymi. Nie porównujmy się z innymi, bo ja, ja to mówię z autopsji, wiecie, bo przez lata jakby utrapiony byłem troszeczkę tym, że ktoś może jest bardziej duchowy niż ja. Ktoś, nie wiem, Bóg go dał mu jakąś służbę, którą ja może bym chciał, ale, ale, ale Bóg mi nie dał. Nie porównujmy się z innymi. Paweł Apostoł mówi, yy, też w liście do Koryntian. Mówi, ja bowiem jestem, 15 rozdział 1 listu, dziewiąty wiersz, ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego, okazana mi, nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem Wszakże nie ja, ale czy łaska Boża, która jest ze mną. Kochani, ja sobie to przyjąłem, to słowo. Tak? Ja, Jeżeli tak mówi Bóg, aposto Paweł czyni wyznanie. Z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Te usilne pragnienie bycia kimś, wiecie, osiągnięcia jakiegoś stanu, e, osiągnięcia jakiegoś statusu, e, w ogóle... E, nie tak. Jeżeli Pan nas powoła, jeżeli Pan nas i uzna za godnych powołania, zlecenia nam jakiejś służby, to niech się dzieje Jego wola. Obyśmy wtedy faktycznie umieli przyjąć to Boże powołanie. Natomiast mam tutaj bardziej na myśli to, tą sytuację, kiedy nie wiem, ta matka z dziećmi siedzi w tym domu wychowuje te dzieci, piastuje je pielęgnuje żebyś żeby ty siostro będąc w takiej sytuacji nie martwiła się i nie trapiła się z łaski Boga jesteś tym, czym jesteś jeżeli ten brat musi pracować ciężko gdzieś tam nie wiem, w fabryce czy ale poznał Chrystusa, poznał Pana. Bóg go powołał do, do życia wiecznego. Nie trap się tym, że tam ktoś pojechał, gdzieś coś zrobił i... Z, z łaski Boga jesteś tym, czym jesteś. Obyś tylko dochował wierności Panu. Bo to o to chodzi. Żebyśmy okazali się wierni w tym, czym jesteśmy. I nie, i nie wyrażali tego nieustannego niezadowolenia. Bo, bo wiecie, bo przyjdą ci arcyapostołowie i ci powiedzą... Co tu robisz? Trzeba do roboty. Działaj, rób. Poznaj, wiecie, no. Mówię o stanie, gdzie serce twoje wypełnia pokój Boży, gdzie przyświeca ci nie do, nie do obalenia świadomość odpuszczenia grzechów. Mówię o stanie, gdzie masz społeczność z Bogiem, masz relację, przychodzisz do Niego, mówisz Mu, zwracasz się do Niego Ojcze. Ja o czymś takim mówię. I bez względu na to, co byś nie robił, ja może nie znam, czy takiego języka, czy owego, czy... ale jedno wiem, poznałem Chrystusa. Mało tego, zostałem przez Niego poznany. I to z jego woli, z jego łaski, z jego dobroci, tak? Ja się nie będę trapił, że ten brat u mnie tak mówić, a ja mówię tak. Nie trap się tym, bracie, kochany. Mówię ci, bracie i siostro, nie trap się tym. Zobacz, mimo tego, że jak mnie Chrystus odnalazł, to ja prawie wcale nie umiałem mówić, bo właściwie na, na, na, na, na 10 słów to 5 przekleństw. To, to co to była za mowa? Nie to za mowa, to. To taki jakiś bełkot podwórkowy, i mnie Chrystus znalazł, powołał, wybrał, wziął. No to, to dlaczego ja miałbym dzisiaj się teraz trapić, że, że trzeba wiecie, że więcej, że ja jednak muszę pójść poziom wyżej? Jeżeli Pan uzna nas za godnych powołania, jeżeli przyjrzy się uważnie Twemu życiu, że w ogóle jesteś godny zlecenia jakiejkolwiek służby, to Bóg ci to zleci. Ale najpierw bądźmy wierni w małym. Powiecie, my chcemy sięgać nieba, a tutaj czasami wokół nas ciężko nam coś dokonać i zrobić. Bo od razu tłumaczymy, że jesteśmy słabi, nie? Ale chcemy do, do sięgać nieba. Nadejdzie dzień, słuchajcie, wszystko ma swój czas. Nawet dziedzic, dziedzic, który jest dziedzicem wielkich rzeczy, wielkich majątków ojca, matki to dopóki jest w domu, to jest, no to jest no traktowany, może być tak jak niewolnik, tak, no, no to to nie jest, że on, wiecie, chodzi już w pierścieniach i wszyscy mu służy. On musi pracować, musi... Ale nadejdzie dzień, kiedy stanie się, wiecie, przejmie to, to, co jest dla niego przygotowane. Yy, nadejdzie taki dzień, kiedy my spotkamy się z Panem, już będziemy na zawsze z Nim, yy, yy, obyśmy wytrwali do tego dnia, obyśmy stanęli, tak jak tu czytamy, jako ta czysta dziewica. I wiecie, myślałem naprawdę o tym, że bardziej o tej czystości w sferze bardziej seksualnej, takiej, że wiecie, czysta, w sensie czysta od tego grzechu, od brudów takich, ale nigdy mi do głowy nie przyszło, żeby pomyśleć o tym, czystość w tych, w tych pożądaniach, wiecie, zdobycia wiedzy. Pomyślcie o tym, kochani, bo Czasy szaleją, bym powiedział, galopują, tak? Dzisiaj wobec wzrostu poznania, wzrostu też technologii, tak? Całej. Dostęp do wiedzy jest gigantyczny. Dzisiaj nawet nie musisz nikogo pytać. U nas z zboże narodziło się dziecko jakiś czas temu. To słuchajcie, moja żona mimo tego, że wychowała dwójkę dzieci, jest pielęgniarką to nikt się jej nie zapytał, jak wy wykąpać dziecko. No bo po co? Ja nawet nie mówię tego w kategoriach pretensji, tylko... No bo po co? No wbijasz na YouTubie kompanię dziecka i masz. Ale nie, no zgadzamy się, czy nie ze sobą? To jest tak, takie są czasy. No i teraz, jeżeli, jeżeli tak podejdziemy do kwestii wiary, no masz jakiś problem duchowy, masz y, jakieś wiecie, jakiś dylemat, jakiś ciężar. No to po, po co pytać w ogóle brata, po co się modlić? E, skoro ty wszystko możesz bić, poszukać, odnaleźć, sam się uleczyć. Dzisiaj nawet, wiecie, e, bracia, którzy usługują w zborach słowem, to ja mówię Boże, jakie to czasy trudne zostały. Przecież to jest, wiecie, konkuruje się naprawdę z dobrymi mówcami, którzy... I których kazania są na internecie w ilościach już, to to nie są tysiące, no to są miliony jakieś i każdy może sobie wybrać, co mu się podoba, co by chciał teraz zjeść, skonsumować wiecie, no delektują się ludzie, tak podzielili, wiecie, naukę bożą na ulubionych na tych, co fajnie lubi w który, których lubią lubią ich retorykę, sposób mówienia na tak, o to jest to a potem drugi podział to jest podzielili z nadziejów na tych, którzy mówią to, co ja chcę usłyszeć. To nie jest do końca normalne. Musimy to uznać, bo jednak ten brat, ta siostra, która jest najbliżej ciebie w zboży, to wiecie, to jest coś innego, tak? Ona widzi, ona, ona, wiecie, ona ma staranie o ciebie, ona o tobie wie, ona się modli, ona może przyjść do ciebie, porozmawiać, czy napomnieć. To w takich czasach przyszło nam żyć i... ale po to tu jesteśmy, po to też chyba o tym mówimy, żeby myśli nasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od tej... Od, czytamy w jednym przykładzie od szczerego oddania się Chrystusowi, w innym od prostoty, która, która jest w Chrystusie. I właściwie dzisiaj to było kiedyś powiedziane, ta reforma Kościoła, bo... Ta reforma Kościoła to chyba dzisiaj musi polegać na tym, abyśmy wrócili do tej prostoty. Rozmawiamy często z braćmi, wiecie, samo, sama formuła nabożeństw, tego co trzeba, co nie trzeba, tworzy się różne liturgie, różne zakony wewnętrzne, regulaminy wewnętrzne, jak postępować, co robić wygenerowały się właściwie pytania na wszystkie odpowiedzi, wystarczy tylko odnaleźć. Pilnujmy tego, że jednak to Pan jest naszym Ojcem i On może do nas przemówić I, i może nas poprowadzić, i Bóg nas prowadzi, wiecie, Bóg nas naprawdę prowadzi. I, i ja w tej ufności chcę trwać. I, powiem tak, zrozumcie mnie dobrze, przestało mi towarzyszyć coś takiego, że coś muszę, nie? Muszę to, muszę tamto, bo ludzie patrzą, bo to trzeba tak, bo tych zadowolić tym... i ja, ja, ja chcę w wolności Chrystusowej trwać. Nie myślcie, że mam na myśli tutaj stwa wolę jakoś i, i byle jakoś i to życie byle jakie. Nie, nie ja o tym już tak nie myślę. Chcę stanąć przed Chrystusem, moim kochanym zbawcą i i nie chcę być zawstydzony uwierzcie mi jedną rzecz nie potrzeba nic więcej gdy staniesz przed Chrystusem nie potrzeba nic więcej prócz wiary posłuszeństwa i najzwyczajniej w świecie miłości czy to rozumiecie? co to znaczy miłość Chrystusa bo to o to chodzi I dlatego ubolewam powiem nawet więcej, bolewam nad, nad tym, że są tacy arcy apostołowie. i zwodzą tych ludzi, mówiąc, że musisz to, musisz tamto. Zabat musi przestrzegać, a to, a tamto a, to, a jeszcze tu, musi jeszcze wyjść na ewangelizację a jeszcze musi się modlić 18, a to, a tamto i, i ten biedny człowiek jest tak już obciążony że on już, już nie wie co ale niektórym się to podoba wiecie, oni to lubią oni chcą bo to jest takie, to jest coś wyższego kto mnie wyróżni będę kimś więcej niż ten Bratco tylko gada, że uwierzył. To chyba tyle do. No. Właśnie tak to wyszło jakoś Że człowiek się popłakał Dajmy odpór. Dajmy odpór i nade wszystko pilnie nie wszystkiego czujniej nie wszystkiego, pilnujmy serca swego, Bo to, to jest miejsce, gdzie tam przyjdzie pokuszenie diabelskie. Tam to wiecie te.. Yy, jak to się mówi, niebezpieczeństwa, zagrożenia zewnętrzne, one nie są aż tak groźne, bo one są oczywistą oczywistością, że wiecie, no, te brudy, te grzechy, zabójstwa, to wszystko jest oczywistą oczywistością. Ja bardziej... Ale, ale to zwiedzenie, to jest, słuchajcie, to jest, ja chcę wam powiedzieć, to jest sztyk diabelski. To nie jest byle co. To tu się dokonało coś takiego, coś tak y, y, y, subtelnego, coś tak, że, że pogubiła się ta Ewa, tak? No poszła w to, no bo to... Chciała poznać Boga, będziecie tacy jak Bóg, będziecie znali dobro i zło, no bo teraz nie znacie, teraz nie wiecie. Pilnujmy tego, żeby, żeby nie pragnąć i nie pożądać te, tego, tego więcej, wiecie, tej... Nie odwracajcie się od szczerego oddania się Chrystusowi. Chwała Bogu.